MOLIUM Myśli inspirowane literaturą Rozdział 35 Witam Cię serdecznie w kolejnym rozdziale MOLIUM audycji pełnej myśli, która używa literatury, książek jako pretekstu czy inspiracji do myślenia, do refleksji, do niestroniących od spontanicznych dygresji przemyśleń. Jest to jednocześnie audycja, która co ciekawe, zaskakująco intensywnie stała się moją ulubioną, gdyż być może wiesz, być może nie, nagrywam również inne podcasty, tak zwane. I niedawno, stosunkowo, zdałem sobie sprawę, że na mojej liście rzeczy takich. Top ten powiedzmy najbardziej ekscytujących, najbardziej pociągających mnie w kontekście mojego gustu, moich pasji, molium znalazło się zaskakująco wysoko. Jest to hmm, taka oftopikowa nieco ciekawostka, coś zdecydowanie przyjemnego dla mnie, miło było i jest mi zdawać sobie z tego sprawę. A dzisiejszy rozdział 35. Będzie rozdziałem na swój sposób hmm, oryginalnym, gdyż nie będzie dedykowany żadnej książce. <śmiech> nie użyję żadnej książki, za to dziś postanowiłem cały rozdział dedykować hmm, wywiadowi z kolejną osobą z branży, z kolejną osobą wokół książek, z kolejnym prawdziwym molem książkowym, a jednocześnie z kolejnym prawdziwym podcasterem, z osobą, która łączy w sobie, co ciekawe, obie te aktywności, gdzie obie pociągają tego człowieka wystarczająco mocno, wystarczająco intensywnie, żeby prawdopodobnie można było mówić o pasjach. Zdecydowanie mój książkowy i zdecydowanie podcaster do tego stopnia, że gdyby dysponował czasem, to bardzo chętnie, jak twierdzi, nagrywałby etatowo. To jest dla mnie ciekawe, jak również to, że powołał do życia własny podcast w takiej nawet jeszcze bardziej oryginalnej formie, świetnie ilustrującej, jak bardzo internet potrafi robić różnicę pozytywną na plus. W takich właśnie aktywnościach. Jako, że hmm, chociaż początkowo tworzył bohater dzisiejszego wywiadu swoją audycję samodzielnie, to z biegiem czasu hmm, poczuł potrzebę wejścia we współpracę z jeszcze jedną osobą, być może, żeby było łatwiej, hmm, żeby osiągać więcej, i w ten sposób nawiązała się taka polsko-angielska współpraca, dlatego że bohater wywiadu. Aktualnie przebywa już od lat w Anglii i stamtąd nagrywa, natomiast jego współpracownik hmm, ma bazę w Polsce. Także taki polsko-angielski podcast, który może istnieć w sporym mierze dzięki fascynującemu mnie konceptowi internetu. Bardzo się cieszę, hmm, dowiadując się o kolejnym i kolejnym i kolejnym przykładzie na to, jak internet może się pozytywnie przyczyniać do różnego rodzaju inicjatyw, jak na przykład podcast Piotrka, bo tak ma na imię bohater dzisiejszego wywiadu. W tym momencie mogę go już przedstawić Tobie. Jest nim Piotr. Hm. Piotr z podcastu Książki Audio. Hm. Piotr zgodził się na udzielenie, wyraził zainteresowanie um, udzieleniem odpowiedzi na przysłowiowych kilka pytań dotykających, interesujących czy intrygujących mnie nawet miejscami kwestii. Już niedługo, już za chwilę poznasz te odpowiedzi, poznasz bardziej Piotra, jak i dowiesz się co nieco również o jego współpracowniku wspominanym Krzysztofie. Natomiast jeżeli chodzi o Piotra, to poza tym, że jest jak już wspomniałem takim prawdziwym molem książkowym oraz podcasterem, to również charakteryzuje się takim przyjemnym, kojącym Troskliwym, jak gdyby, głosem, którego dosyć miło się słucha, który tak uspokaja, nawet jakby jest przystępny dla relaksu, co myślę sprzyja tylko lekturze jego audycji, że tak powiem. Jednocześnie razem z Piotrem współdzielimy fascynację, jako ciekawostkę powiem tobie, serią o panu samochodziku, o której już nagrałem kilka rozdziałów MOLIUM. Jeżeli interesuje Cię ta tematyka, to zachęcam. Tak dla przypomnienia, archiwum wszystkich wydanych rozdziałów MOLIUM znajdziesz na naszej stronie internetowej, której adres brzmi www.moliumpodcast.blogspot.com MOLIUM pisane przez Emiak, Mariola, na początku i na końcu, chociaż... <ścoughs> mój dobry kolega powiedział, że to nie powinno być tak, to nie powinno być M jak Mariola, tylko M jak Marcin, dlatego, że on ma na imię Marcin. Także dobrze, może powiem tak, że M jak Marcin na początku i na końcu, podcast pisany przez C, czyli Molium podcast, czy moliumpodcast.blogspot.com Na łamach tejże strony znajdziesz m.in. wszystkie dotychczas wydane odcinki, rozdziały tej audycji Posegregowane tematycznie. Hmm. Różne opcje filtrowania tematyki znajdziesz według autorów, na przykład, czy według zagadnień. Także serdecznie zapraszam do odwiedzenia. Między innymi znajdziesz tam wszystkie rozdziały na temat pana samochodzika Zbigniewa Nienackiego. Co ciekawe, jest to seria, w której Piotr również bardzo gustuje, ale też tak interesująco się zbiegło, że jego ulubionym tomikiem z pana samochodzika okazał się. Tomik, myślę, że najnowszy, który aktualnie czytałem. Jeżeli słuchałeś czy słuchałaś Molium do tej pory wszystkich rozdziałów, czy chociażby kilku najnowszych, to możesz pamiętać, że ja jestem aktualnie gdzieś pomiędzy innymi moimi lekturami w trakcie odświeżania sobie hmm, wspomnień magii, czaru z dzieciństwa tego, co czytałem, książek, które mnie w dzieciństwie oczarowywały. Do tychże książek pan samochodzik jak najbardziej należał i sporo wody upłynęło, hm, aż postanowiłem wrócić do tego, przypomnieć sobie, zweryfikować, jak dziś będę odbierał tę serię. O tym szerzej opowiadałem w stricte dedykowanych samochodzikom rozdziałach. W każdym razie to ciekawe, właśnie ten rozdział najnowszy, na którym aktualnie... Hm, się znajduje, który ukończyłem nie tak dawno temu, to jest właśnie pomik hmm, ten najnowszy, to jest ulubiony tomik również Piotrka. Także hmm, taka dosyć interesująca ciekawostka też na marginesie. Jeszcze jedną rzeczą, którą współdzielimy w naszych perspektywach postrzegania świata czy różnorodnych zagadnień z Piotrkiem jest postrzeganie książek jako portali do innych umysłów, do umysłów innych ludzi. Hmm. To jest dosyć interesujące postrzeganie, dosyć interesująca perspektywa, o której też gdzieś już tam w mulium opowiadałem z biegiem czasu. Postrzeganie książek jako portali. To jest coś, co mnie fascynuje. Portali do umysłów innych osób, innych istot. Dlaczego portali? Piotrek o tym również opowie już za chwilę, w swoich odpowiedziach, natomiast hmm, to jest właśnie jedno z tych zagadnień, które mnie żywo fascynują, że faktycznie czytając książkę można się czuć w sporej mierze, jak gdyby się telepatycznie znalazło w czyimś umyśle, mówiąc hmm, kolokwialnie w czyjejś głowie i spoglądało w efekcie na świat czyimiś oczyma. Słysząc dosłownie myśli tej osoby, znając najbliżej jej punkt widzenia, jej gust, jej poglądy, jej indywidualną percepcję, najbardziej intymny, najbliższy kontakt, chyba jedna z najlepszych, o ile nie najlepsza z metod na poznanie, takie prawdziwe poznanie drugiej osoby. Hmm. Jedną z rzeczy, które mnie zaintrygowały niedawno, słuchając odpowiedzi Piotra, było stwierdzenie, że w książkach często pojawia się aspekt autobiograficzny. Gdzieś bohaterowie, nawet beletrystyki, powieści różnorakich, często można by rzec, stanowią alter ego, samych autorów. Zastanawiałem się nad tym i tak na wstępie zadałem sobie pytanie, czy aby na pewno, przecież to jest kuszące, jeżeli możemy sobie jako autorzy powieści, powiedzmy, pofantazjować, to wydawałoby się kuszące, żeby po prostu powymyślać, jak leci cokolwiek. Ale z drugiej strony faktycznie przychylam się nawet dosyć mocno do takiej tezy, że w tym kuszeniu, w tej kuszącej perspektywie, żeby tworzyć coś całkowicie od podstaw, jednak sporo przenoszą autorzy siebie samych. Jeżeli nie świadomie, jeżeli nie celowo czy intencjonalnie, to gdzieś tak naprawdę podświadomie, bo tak naprawdę po namyśle głębszym nie można napisać książki inaczej niż tylko sobą, jak gdyby. Autor pisze piórem, autor pisze na klawiaturze, ale tak naprawdę przede wszystkim pisze sobą, własnym charakterem, własną osobowością, czegokolwiek by nie udawał i jakkolwiek dobrym aktorem by nie był, to zawsze jakiś procent, zwykle chyba większy niż mniejszy, tak sądzę, jego własnej osobowości w tym wszystkim ma udział, w tym procesie tworzenia, w tym procesie kreacji czy coś jeszcze słowem wstępu, jeżeli chodzi o ten wywiad. Hmm. Myślę, że to wystarczy na ten czas. Powiem tobie jeszcze, bo zapisałem sobie tak gwoli ciekawostki. Hmm. Czego ciekawego dowiesz się między innymi z tego wywiadu? Jeżeli chciałbyś mieć taką hmm, zajawkę, żeby hmm, ogarnąć, z czym to się jaczy, z czym to się będzie jadło, to z wywiadu dowiesz się między innymi, hmm, jak poszczególne książki wpłynęły na Piotrka, czy też w jaki sposób mu w życiu pomogły. To jest dosyć interesująca kwestia, gdyż um, okazuje się, że jak najbardziej można, nie ma w tym dużego zaskoczenia, czytając więcej niż mało, więcej niż rzadko, natrafić czy natrafiać wręcz od czasu do czasu na książki, które nie tylko będą stanowiły dla Ciebie ciekawostkę, co najwyżej czy rozrywkę intelektualną powiedzmy, co wręcz... Hmm, będą Tobie robić prawdziwą różnicę w znaczeniu znacznie szerszym, ważniejszym niż tylko rozrywka. Innymi słowy, w jakiś sposób Ci pomogą w Twoim własnym życiu coś wniosą, coś ułatwią, poszerzą Twoją perspektywę, hmm, zainspirują Cię do czegoś, na przykład do tego, żeby spojrzeć na dane zagadnienie inaczej. Piotr bardzo interesująco wypowiada się w tych tematach, jak on postrzega czytanie książek, szczególnie to, co można z lektury tychże hmm, wynosić dla siebie osobiście. Mam tu na myśli poszerzanie własnej perspektywy właśnie, um, wzbogacanie i żeby szerzej jakby patrzeć na świat takim hmm, bardziej przygotowanym okiem, że tak powiem, hmm, czyli bardziej otwartym umysłem, z większą ilością konceptów, idei, dzięki temu nasze myślenie staje się bardziej szerokopasmowe, tak bym rzekł, niż wąsko torowe. to potrafi bardzo ułatwiać. Hmm. Szczególnie biorąc pod uwagę, że przecież zwykle jesteśmy wychowywani w jakimś duchu pojedynczym. Dopiero stykając się z innymi ludźmi w taki czy inny sposób, za takim czy innym pośrednictwem, czy to będzie książka, czy to będą osobiste spotkania, nawiązywania kontaktów, poznawanie innych osób, dopiero wtedy hmm, ta... Hmm. pojedyncza droga, w, z której wyszliśmy w świat dalej hmm. od dziecka, zaczyna się rozwidlać, poszerzać na taką wielopasmową autostradę i zaczynamy mieć sensowny wybór. Hmm. Między innymi w tym, jak interpretować różne rzeczy. Inną kwestią, jaką dowiesz się z wywiadu, który już za chwilę usłyszysz, jest jaki tytuł Piotr uważa za najlepszą polską książkę? Intrygujące? Co dalej? Dowiesz się, czego nie potrafią Anglicy. Tak trochę pół żartem. Dowiesz się również kolejnej bardzo interesującej rzeczy, dlaczego Piotr woli słuchać bardziej niż czytać. Też bardzo interesująco to przedstawia. Inną rzeczą, która się objawi w wywiadzie, będą interesujące ciekawostki o języku włoskim, który jest jednym z języków obcych, których Piotr się... Uczy. Co ciekawe, przypomniało mi się jeszcze kolejna, taka dosyć interesująca rzecz na temat Piotra, polega na tym, że on przypomina bardzo takiego człowieka renesansu, chętnie sięga, okazuje się po zgłębianie nowych gałęzi wiedzy, bo taki research, ale tak naprawdę znacznie więcej niż po prostu taki typowy research, on to zgłębia Hmm, bogato, że tak powiem, dogłębnie. Usłyszałem, jak usłyszałem o 40, 40 godziny wykładach, to wow, oh, wow, zrobiło to na mnie wrażenie. Um, Piotr chętnie sięga po zgłębianie wiedzy z bardzo różnych, bardzo różnych dziedzin, jeżeli ma taką potrzebę. Hmm, um, nie stroni od tego, wręcz przeciwnie, stąd. Biorąc pod uwagę, po jak wiele różnych gałęzi wiedzy sięga, co wyszło gdzieś tam w naszej konwersacji mailowej, zakulisowej, to on mi się tak właśnie kojarzy dosyć z taką osobą renesansu. Hmm. To jest jedna z tych rzeczy w jego sobie, które zwróciły moją uwagę. Więc myślę, że to będzie już wszystko słowem wstępu, takiego introduction do dzisiejszego wywiadu z Piotrem. Ja serdecznie zapraszam Ciebie do jego lektury, jak również do zapoznania się z jego podcastem wspomnianym, który prowadzi razem z Krzysztofem, podcastem książki Audio, który jest publikowany gdzieś nawet na dwóch równolegle z tego, co się zorientowałem w stronach internetowych. Linki wszystkie w notatkach jak najbardziej znajdziesz na miarę do tego rozdziału więc serdecznie zapraszam do zapoznania się z jego podcastem. Ja tak przypomnę jeszcze, jeszcze, jeżeli nie słuchałeś najnowszego Molium Snypec, to przypomnę, dlaczego warto sięgnąć po ten podcast, czy co ja odnajduję, czy odnalazłem w nim najbardziej interesującego, to to, że Piotr umieszcza w tym podcaście nie tylko recenzje audiobooków, bo właściwie o tym jest jego audycja, o recenzjach audiobooków, co również zamieszcza takie żywe fragmenty tychże. Po prostu ilustruje swoje recenzje, innymi słowy, fragmentami audiobooków, które omawia, dzięki czemu jego audycja znacznie hmm, zyskuje na wartości i atrakcyjności, stając się o wiele bardziej wiarygodnym źródłem wiedzy, informacji, właśnie taką sensowną zajawką na temat poszczególnych pozycji, które mógłbyś rozważać, mogłabyś rozważać, czy po nie sięgnąć. Dzięki temu audycja Piotra może okazać się dla Ciebie świetnym przewodnikiem czy um, podpowiedzią w tej materii. Także pozostaje mi już tylko Ciebie serdecznie zaprosić do odsłuchania wywiadu z Piotrem. Um, Mówił Thomas Lee. Co zainspirowało Cię do pomysłu nagrywania podcastu z recenzjami audiobooków? Podcast z recenzjami audiobooków, co mnie skłoniło? Już od jakiegoś czasu pisałem recenzje audiobooków i spotykałem się z pewnym problemem. Oceniając książkę skupiam się na treści, ale forma książki mówionej sprawia, że trzeba też ocenić jakość nagrania, umiejętności lektora, lektorów, oraz dodatkowe atuty takie jak podkład muzyczny czy efekty specjalne. Myślałem o tym, aby do recenzji dodać krótkie wycinki audiobooka, które e, umożliwiłyby czytającemu samodzielną ocenę nagrania, lektora, efektów i tak dalej. Stąd już niedaleko było do nagrania całej recenzji przeplatanej fragmentami audiobooka. Nie ma w tym nic odkrywczego. Ludzie, którzy na YouTube recenzują filmy, nagrywają siebie i swój komentarz, ale co jakiś czas wrzucają fragment omawianego filmu. Ja zacząłem robić coś w tym stylu, tyle, że samo audio. Skąd pomysł na to, aby wśród recenzji zawsze znajdował się poradnik? Audiobooki, tak jak prawdziwe książki, dzielą się na wiele gatunków. Gdybym na przykład nagrał recenzję samych kryminałów, to podcastu nie posłuchałby ktoś, kto lubi beletrystykę historyczną, albo romanse, czy science fiction. Tak więc staram się zawsze recenzować w podcaście różne audiobooki. Z reguły jednym z nich jest także poradnik. Wiele z nich miało na mnie spory wpływ. Na przykład po wysłuchaniu motocykla po czterdziestce zacząłem jeździć jednośladem. A książka Kto zabrał mój ser miała ogromny wpływ na to jak patrzę na zmiany w życiu. Poradniki mają często formę wykładu, bo piszą je ludzie, którzy prowadzą prezentacje. Tak więc forma audio jest dla nich jak najbardziej naturalna. Czy traktujesz swój podcast bardziej jako multimedialną wersję Twoich recenzji, czy też coś bardziej spontanicznego, co najwyżej na bazie ogólnych wytycznych względem tematu odcinka? Uwielbiam słuchać audiobooków, a mam bardzo mało czasu na czytanie, a słuchać mogę choćby dojrzając do pracy czy na siłowni. Z tego powodu nie lubię długich recenzji audiobooków. Chodzi o to, że długie recenzje trzeba czytać. To tak jakby ktoś zamiast pokazać obraz, opisywał co na nim jest. Przecież jest o wiele lepiej, o wiele łatwiej jest pokazać taki obraz. Podobnie z pisaniem o książkach mówionych. Za to w podcastach cierpię nawet trochę lania wody. Tak więc moje podcasty to chyba końcowa forma recenzji audiobooków. Jednak póki co także piszę krótkie recenzje, bo to prostsze. Gdybym jednak miał więcej czasu, to chyba zająłbym się podcastami na cały etat. Jakie są Twoje wrażenia z tworzenia podcastu z dzisiejszej perspektywy? Tworzenie podcastu dało mi lepszy wgląd w świat tworzenia audiobooka. Na przykład czasami krytykowałem książki mówione za słabą jakość, czy pozostawienie błędów lektora, brak edycji... Gdy sam zacząłem nagrywać, poznałem jaka to praca, nagranie, a potem edytowanie tego, co się nagrało. Z jakim odezwem się spotykasz? Trudno mi się porównywać z innymi twórcami podcastów, bo nie wiem jak wyglądają typowe statystyki. My nagraliśmy 21 podcastów, które wysłuchano prawie 4000 razy. Średnio więc każdy podcast jest słuchany około 200 razy. Mam nadzieję, że ta liczba będzie rosnąć. Jak doszło do współpracy z Krzyśkiem? Prowadziłem samodzielnie blog na platformie Google. Można go jeszcze znaleźć pod adresem audioksiążki.blogspot.com. Myślałem o przejściu pod samodzielny adres. W październiku 2014 roku udało mi się nabyć domenę książki.audio. Wtedy też ogłosiłem, że szukam współpracowników. Pojawiło się parę osób Ale najczęściej napisały jedną recenzję Była taka jednorazowa współpraca Znalazł się jednak Krzysztof Z którym współpracujemy przy recenzjach Już chyba dwa lata Właśnie od tamtego czasu Krzysztof mieszka w Polsce I łatwiej mu nawiązać kontakty ze światem wydawców audiobooków Ma też wspaniałą żonę Która również recenzuje Najczęściej poradniki Ma też Krzysztof Doświadczenie dziennikarskie Skąd pomysł na wywiad z Wojtkiem Maiselbaumem i czy w plamach kolejne wywiady? Wywiad z Wojtkiem to pomysł Krzysztofa. Myślę, że jego trzeba by zapytać o szczegóły. Mi powiedział, że to był impuls. Spotkał Wojtka na targach książki w Warszawie. To był już czas, kiedy Wojtek zaczął nagrywać pod własnym nazwiskiem. Krzysztof pomyślał, że fajnie byłoby, coś, żeby coś opowiedział o tym, jak się zostaje lektorem. Krzysztof, jak już powiedziałem, ma doświadczenie w pracy dziennikarskiej, tak więc dobrze odnalazł się w tym wywiadzie. Co dalej? Krzysztof ma parę pomysłów na kolejne wywiady, ale raczej nie będzie to co miesiąc. Obaj pracujemy zawodowo i mamy dzieci. Blog i podcast to hobby, ale oczywiście daje nam satysfakcję. Kiedy i w jakich okolicznościach zwykle nagrywasz? Mam coraz większy problem z zalewem audiobooków. Pamiętam czasy, kiedy było ich kilka. Słuchałem wszystkiego, co wydawano. Dziś jest to fizycznie niemożliwe. Staram się więc wybrać kilka ciekawych audiobooków i zrecenzować je w podkakście. Wiąże się to z tym, że już słuchając zapamiętuję miejsca, gdzie są jakieś ciekawe fragmenty, a potem umieszczam je w audycji jako słowną ilustrację umiejętności lektora. Czy dwutygodniowy cykl wydawniczy się przyjął u Ciebie? Przez jakiś czas udawało mi się wydawać podcasty co dwa tygodnie albo dwa razy w miesiącu. Niestety ostatnio było z tym trudno. Myślę jednak, że gdy tylko będzie mniej pracy zawodowej, wrócę do tego cyklu. Czy twój podcast traktujesz hobbystycznie, czy też byłbyś zainteresowany współpracą z firmami dostarczającymi tobie audiobooki do recenzji? Podcast jest hobbystyczny, tak samo jak blog, ale współpracuję już z kilkoma producentami audiobooków. Bardzo lubię na przykład audiobooki z biblioteki akustycznej, a poradniki od grupy Helion, czyli ze strony ebookpoint.pl. Opowiedz proszę o swoich pasjach i zainteresowaniach. Moją pasją jest oczywiście słuchanie audiobooków. Czynię to zarówno dla rozrywki, jak i nauki. Słucham lekkiej literatury, aby się rozerwać, ale słucham też wykładów i poradników, aby się czegoś nowego nauczyć. Audiobooki towarzyszą mi praktycznie wszędzie. Od trzech lat na przykład biegam i właśnie przebiegłem swój pierwszy maraton. Pomógł mi w tym poradnik Beaty Sadowskiej, czytany przez nią samą, a traktujący właśnie o bieganiu. Czy nadal nagrywasz z Anglii? Jakie są twoje wrażenia po latach dotyczących tego kraju? Tak, nagrywam w Anglii. Mieszkam i nagrywam w UK. Mimo 11 lat poza krajem dalej czuje się Polakiem. Bycie emigrantem daje ciekawy punkt widzenia. Dłuższe przebywanie za granicą pozwala na poznanie innych ludzi i porównanie ich z ojczyzną. Anglicy na przykład nie potrafią narzekać czy krytykować. Jeżeli coś im się nie podoba, to nic nie mówią albo nie mówią tego wprost. Po angielsku takie zachowanie nazywa się beat around the bush. A gdy ja z kolei powiem im, co mi się nie podoba prosto w oczy, to się obrażają. Są też innymi kierowcami. Są bardzo grzeczni i chętnie wpuszczą cię na zatłoczoną drogę. Ale jeżdżą niedbale i potrafią zatarasować całą ulicę. To zresztą zdarza się nie tylko na drodze. Anglii potrafi stanąć w wejściu i rozmawiać ze znajomym, a inni ludzie grzecznie czekają, bo jak już mówiłem nie potrafią narzekać. Za to Anglicy chyba częściej się uśmiechają. Czy czytasz, czy też może głównie zawsze słuchasz książek? Ostatnio staram się też czytać. Bardzo lubię książki Ryszarda Cierleja, ale niestety tylko dwa audiobooki nagrano tego autora. Czytam więc jego ostatni kryminał pod tytułem Śliski Interes. Akcja jak zwykle dzieje się w PRL-u, a ludzie mówią poznańską gwarą. Szkoda, że nikt tego nie nagrał. Które książki miały dla Ciebie szczególny czar lub znaczenie i dlaczego? Są książki, do których wracam i słucham wciąż na nowo. To chyba dowód, że mają dla mnie szczególne znaczenie. Jedną z nich jest oczywiście Biblia, czyli Pismo Święte. Często wracam też do lalki Bolesława Prusa. Wysłuchałem je chyba z 10 razy. Autor porusza tyle tematów, że za każdym razem zwracam uwagę na coś zupełnie innego. Według mnie to najlepsza polska książka. Uwielbiam też słuchać przygód Pana Samochodzika, szczególnie jednego tomu, Pan Samochodzik i Kapitan Nemo. To moja ulubiona książka. Z zagranicznych autorów uwielbiam Clavella. Z jego książek chyba szczególnie Króla Szczurów. Także Stevena Presfielda i jego epokowe dzieło Ogniste Wrota. Historią Anglii z kolei zainteresowałem się po wysłuchaniu beletryzowanych historii Georgia Bidwella, a historią Włoch po wysłuchaniu prywatnego życia Mony Lizy. To cudowna książka, która opowiada o Florencji medyceuszów. Niedawno udało mi się pojechać do tego miasta. Oczywiście z audiobookiem. Mam też słabość do Harry'ego Pottera. Ta seria pomogła mi się nauczyć angielskiego. Do dziś, co dwa lata, tak mniej więcej, słucham całą serię czytaną przez Stephena Frya. To moje guilty pleasure. Czy gustujesz w jakimś szczególnym gatunku literackim? Dlaczego w nim? Moim ulubionym gatunkiem jest chyba proza postapokaliptyczna, czyli opisanie życia po jakiejś katastrofie. Uwielbiam opisy odbudowy cywilizacji i tym podobne. Z tego gatunku lubię na przykład Dzień tryfidów. Mam zarówno audiobooka, jak i słuchowisko nagrane przez BBC i co jakiś czas wracam. Trudno mi jednak powiedzieć, dlaczego akurat lubię ten gatunek. Czy mógłbyś przybliżyć naszym słuchaczom, co lubisz w twórczości Edmunda Niziurskiego? Wychowałem się na prozie Niziurskiego. Jako nastolatek wielokrotnie czytałem np. Siódme Wtajemniczenie, Awanturę w Nikuaju oraz Sposób na alcybiodesa. Jako dorastający chłopak zaczytywałem się w trylogii odżywolskiej, a szczególnie w ostatniej części Adello Zrozumie. Nizurski pisał w gatunku, który Amerykanie nazywają Coming of Age, czyli krótko mówiąc powieści o dorastaniu. Dziś słucham tych książek przypominając sobie własne szkolne lata w tamtych czasach w PRL-u. Czy posiadasz, poza Edmundem, innych ulubionych autorów, co w nich cenisz najbardziej? Czytając, słuchając, a potem pisząc recenzje wyostrzyłem swój gust literacki. Dziś potrafię rozpoznać dobrego pisarza, mającego dobry warsztat. Kiedyś oceniałem książki po ciekawej historii. Dziś potrafię rozpoznać ciekawe postacie... I chyba to najbardziej cenię. Z tego powodu właśnie lubię książki pani Rowling. Czy zagłębiałeś się w serię o panu samochodziku? Jeśli tak, to jakie masz o niej zdanie? U uwielbiam pana samochodzika. To seria, na której się wychowałem. W młodości zaczytywałem się tymi książkami. Tak jak już mówiłem, wielokrotnie czytałem na przykład kapitana Nemo. Teraz mam chyba pięć audiobooków z tej serii i wracam do niej przypominając sobie, jak to się żyło w prl -u. Co sprawia, że z przyjemnością powracasz od czasu do czasu do Harry'ego Pottera. Harry Potter wydaje się być prostą książką dla nastolatków. Albo dla dzieci. Jednak każdy kolejny tom poszerza liczbę wątków i prawdziwe problemy, które porusza, są tam też opisane. Na przykład ostatnie tomy poruszają kwestie zakłamanej i goniącej za sensacją prasy oraz dbających tylko o pozory polityków. Poza tym Harry Potter bardzo mi przypomina książki Nizierskiego. Tak naprawdę książki o Harrym Potterze to książki o uczniach i ich relacjach z nauczycielami w szkole. Rowling potrafiła też stworzyć wspaniałe postacie. Bardzo lubię nie tylko samego Harry'ego Pottera, ale także Hermione, Rona, jego dwóch braci bliźniaków, a także inne postacie. Bardzo ciekawą postacią, szczególnie w ostatnich książkach, jest Ginny Weasley. Wszystko to sprawia, że chętnie wraca się do tych książek, do przygód i tych postaci. Czy masz lektorów audiobooków, których szczególnie gustujesz? Nie mam ulubionych lektorów. Wręcz przeciwnie, najbardziej lubię lektorów, którzy czytają tak, że zapominam o ich istnieniu, a skupiam się na treści. Gdy z drugiej strony lektor zbyt mocno akcentuje, albo czyta zbyt teatralnie, odciąga tym moją uwagę od treści, co bardzo mnie irytuje. Czasami jednak lektor pasuje mi do danej książki. Na przykład lubię króla szczurów czytanego przez Marka Konrata. Uważam, że ten aktor idealnie pasuje do tego właśnie audiobooka. Preferujesz książki czytane przez jedną osobę, czy może słuchawiska są dla Ciebie jeszcze bardziej atrakcyjne. Słuchowiska to dla mnie często przerost formy nad treścią. Jeżeli książka jest ciekawa, to wystarczy, aby lektor ją przeczytał. Gdy jest nudna, nie pomoże jej nawet grupa aktorów i efekty specjalne. Dlatego najczęściej słucham audiobooków czytanych po prostu przez jednego lektora, który czasami troszeczkę dostosuje swój głos. Z drugiej strony na przykład słuchałem komiksów wydawanych ostatnio w Polsce tych komiksów audio tam jest pora grupa aktorów tam są wspaniałe efekty specjalne ale tak mało treści że w zasadzie jest to typowy przykład przerosty formy nad treścią dlatego z reguły wolę audiobooki czy słuchasz innych audycji a może mógłbyś jakieś polecić nie mam jakichś stałych podcastów ostatnio słucham twoich Szczególnie audycji poświęconych, te audycje poświęcone panu samochodzikowi. Słucham też podcastów z YouTube'a. Lubię Stefana Molenuksa i Sebastiana Niegowskiego. Na jakim urządzeniu słuchasz audiobooków? Jakiego programu używasz do ich słuchania? A jakiego ewentualnie do czytania, jeżeli na urządzeniu mobilnym? Od 10 lat słucham na iPodzie piątej generacji. Uważam, że to jest najlepszy odtwarzacz. Ma 80 giga pamięci. Ostatnio jednak coraz częściej zdarza mi się też korzystać z telefonu. Szczególnie, że korzystam z usługi Storytel i słucham audiobooków od nich właśnie na telefonie. Jednak to na iPoda najłatwiej przegrać mi szczególnie duże audiobooki, takie jak na przykład wykłady, które czasami mają po 40 godzin i tam po prostu słuchać tego. Jeżeli chodzi o czytanie, to czytam korzystając też z aplikacji i czytam tam właśnie najnowszą książkę Ryszarda Chirleya. Jak odnosisz słuchanie książki względem jej czytania? Może trochę teorii. Ludzie najpierw mówili, a dopiero potem pisali. To samo jest ze słuchaniem. Każdy z nas jako dziecko słuchał, a dopiero potem nauczył się czytać. Tak więc słuchanie książki jest jak najbardziej naturalną rzeczą. Tak się właśnie powinno je odbierać, słuchając ich. Oczywiście są książki, które lepiej czytać, szczególnie książki z mnóstwem bohaterów, tabelami, wykresami i innymi wizualnymi pomocami. Trudno nagrać zawartość tabeli, czy opisać słowami wykres. Dlatego takie książki lepiej czytać. Ale wszystkie inne chyba najlepiej jest, je po prostu wysłuchać czy ewentualnie jakie, ma dla Ciebie znaczenie, czy daną serię książek czyta jeden i ten sam, czy też kilku różnych lektorów. Na, na przykład pierwszy i drugi tom jeden lektor, a trzeci już inny. Gdy zaczynam słuchać jakąś serię, to lubię, aby kontynuował ją jeden lektor. Tak właśnie najczęściej robią wydawcy w tej kwestii. Jakoś tak w mózgu łączy się głos narratora z bohaterem. I później, gdy jest inny lektor, to coś zaczyna nie pasować. Na przykład książki Kamili Lackberg czyta wciąż ten sam lektor i uważam, że to jest najlepsze, co może się zdarzyć. Z drugiej strony na przykład Harlana Cobena każdą książkę prawie czyta inny lektor. Chociaż tam może to nie przeszkadza, bo Harlan Coben często pisze książki, które nie są ze sobą związane. Czy uważasz się za mola książkowego? Tak, jestem molem książkowym, albo raczej audiobookowym. Staram się też tym zarazić moją rodzinę i znajomym. Często polecam im książki. I tak chyba było od zawsze. Pamiętam już jako mały chłopak, razem z mamą kolekcjonowaliśmy książki. I to do mnie przychodzili znajomi, ja im polecałem książki, pożyczałem im. Zawsze byłem molem książkowym, a od 20-30 lat jestem audiobookowym. Jakie miejsce zajmuje książka aktualnie w twoim życiu? To ciekawe pytanie. Książka umożliwia zobaczenie świata oczami innych ludzi, znalezienia się niejako w ich głowach. Każdy z nas jest taką samotną wyspą. Prawdziwie widzimy, co robią inni ludzie, ale tylko możemy domyślać się, co się dzieje w ich mózgach. Ale książki dają nam właśnie taką wiedzę. Autorzy bazując na swoim własnym doświadczeniu, pokazują świat oczami bohatera, który często jest alter ego autora. Tak więc książka pozwala mi spojrzeć na świat i jego problemy bardziej obiektywnie, bo z kilku pozycji. Wiem, jak ja na przykład zapatruję się na dany problem, a czytam książkę, gdzie jest opisana jakaś postać, która widzi to zupełnie inaczej. Takie dwa spojrzenia, czy nawet trzy, jeżeli poczytam jeszcze kogoś innego, pozwala mi obiektywnie spojrzeć na te problemy. Czy nadal słuchasz książek, również po angielsku, włosku, więcej w języku obcym, czy po polsku? Słucham głównie po polsku i angielsku. Mam też audiobooki po niemiecku, włosku i hiszpańsku. Tych używam do nauki. Po polsku słucham głównie polskiej literatury, a po angielsku głównie wykładów z The Teaching Company. Powiedziałbym, że jest to tak gdzieś pół na pół. Zdarzało mi się chyba pół roku temu, że zacząłem słuchać prawie wyłącznie polskich książek. Ale stwierdziłem, że z tego powodu, że jednak mieszkam w Anglii, muszę cały czas szlifować swój angielski, postanowiłem, że będę starał się połowę książek słuchać po polsku gdzieś, a drugą połowę po angielsku. Skąd zainteresowanie akurat językiem włoskim? Włoskim zainteresowałem się przed wyjazdem do Włoch po to, aby zwiedzić Florencję którą znam z audiobooka Prywatne życie Monelizy. Chciałem też sprawdzić się na języku, którego wcale nie znałem. Naczytałem się też poradników o tym, jak nauczyć się nowego języka w pół roku no i chciałem wy wypróbować te metody. We Włoszech potrafiłem dogadać się po pół roku nauki. Teraz uczę się hiszpańskiego. Mam tylko parę miesięcy, ale i większe doświadczenie, jeżeli chodzi o naukę nowego języka. I to też prawda, że każdego kolejnego języka jest coraz łatwiej się nauczyć. Jak idzie ci nauka tego języka oraz jakie masz względem niego odczucia? Co o nim sądzisz? Ucząc się włoskiego skupiłem się nie tylko na języku, ale także na kulturze. Jest to ciekawy język, bo ucząc się trzeba poznać nie tylko słowa i gramatykę, ale także mnóstwo gestów, które są nieodzowne przy mówieniu po włosku. Włosi mówią, ale Włosi też bardzo dużo gestykulują. Takich gestów jest ze 30, może nawet do 50 i żeby mówić po włosku, trzeba też ruszać rękami, pokazywać. Jest tam bardzo ważna ekspresja. Włosi też mówią głośniej i bardziej żywo. Poznając ich język, poznaje się ludzi, ich kulturę. To wspaniałe doświadczenie. Bardzo lubię też historię Włoch. I więc uczenie się języka i uczenie się historii było w pewnym sensie powiązane na przykład czytając o Florencji czyta się o Palazzo Vecchio albo o Ponte Vecchio czyli w starym pałacu i w starym moście które można zobaczyć dzisiaj we Florencji gdy się to, o tym przeczyta praktycznie automatycznie się zapamiętuje takie słowa jak właśnie Palazzo Vecchio czy Ponte Vecchio i człowiek nie ma wtedy problemu z tym, żeby zapamiętać, że ponte to most po włosku. Tak więc wydaje mi się, że uczenie się więcej niż tylko języka, uczenie się kultury, historii, piosenek, wszystko to pomaga w uczeniu się języka i daje też większą satysfakcję z jego nauki. To by było za tyle. Dziękuję za te 30 pytań. Mam nadzieję, że może kiedyś zrobimy coś odwrotnego. To znaczy, może my przeprowadzimy wywiad z Tobą. PS. A na koniec jeszcze, kwoli tradycji, kolejny wiersz. Z dnia 2 czerwca 2003 roku pod tytułem Powołanie. I gdy wszystko już zrobiłem, czyż nie czas odejść? Gdy wszystko już przemyślane, czego oczekiwać po doświadczeniu? Gdy wszystko już zrobiłem, tak wiele wydaje mi się przede mną, tak wiele przed Tobą, przed nami, przed nami wszystkimi, przed najważniejszym słowem miłość. Więcej niż słowa wyrażą drobinki piasku z mych butów. Jeden zachód słońca i wiele wschodów bezemnie, mnie. Wiele gwiazd w nocy? Popatrz w gwiazdy, zapatrz się. Pozwól utonąć sobie w duszy mojej, pamięci zawieszonej w czasie. mym, Mym głosem koić cię będę, póki będę tutaj. Gdy wszystko już zrobiłem... Gdy kolejny raz tak odczuwam wiele jeszcze przede mną, tak wiele się wydaje, a czasu tak mało. Już nie ma jutra tutaj, nie ma wczoraj, jest tylko ruchoma chwila obecna. Żyj ze mną tutaj, by żyć ze mną tam, gdzieś tam. I powiem tobie prawdziwie, nie ma świata, jest nasza, tylko nasza przestrzeń. Nie potrafię powiedzieć, co będzie jutro, gdy nie widzę jutrzejszego wschodu. Zakochaj się w księżycu, nawet w dzień. Trwaj w tym, co najważniejsze i nie oglądaj się na nic. Odkrycie jest wielkie, wielka prawda, miłość, wielka miłość, wielki błękit. Wiele barw i obłoków barwnych, jaśniejących, błyszczących wokół mnie. Nade mną, pode mną, nad i pod nami gwiazdy, wiele gwiazd. Znasz to uczucie, kiedy wszystko zapada się, kiedy wszystko wokół tonie i zadajesz sobie przez chwilę pytanie, gdzie się to wszystko podziało? Nigdy, odpowiadam, nigdy tego prawdziwie nie było, skoro za jednym skinieniem mej myśli tego nie ma. W tym nowym świecie jestem ja, Jesteś ty, jesteśmy my, nadal jesteśmy, wiesz co to znaczy? Radujmy się, radujmy się, gdyż miłością jesteśmy, i do niej jesteśmy powołani w Bogu.